Felietony z dzikiego miasta zaprasza Andrzej Famielet codziennie od poniedziałku do piątku za 5 i za 5.20 tylko w radiu Ethercast.net. Siła plotki bywa niesamowicie wielka. Sam o tym przekonałem się dosyć niedawno, kiedy to po przeczytaniu informacji w internecie, że Adobe rozdaje za darmo swój sztandarowy produkt Creative. Tak Adobe Creative Suits jest rozdawany za darmo. Trzeba tylko pobrać odpowiedni kod ID, i już można sobie ściągnąć i oprogramowanie, i klucz, i normalnie korzystać. Ja troszeczkę tak yy, poczułem się niezwoje, no bo dość niedawno właśnie dwójeczkę upgrade'owałem do wyższej wersji, a tutaj, a tutaj otrzymuję właśnie całą możliwość kreatycyjów. Ale wiecie co kogo to może interesować jakiś Photoshop ilustrator nie tam jest Adobe Audition 3.0 jeszcze w wersji która przez podcasterów jest uważana za bardzo ale to bardzo miodną no to co sam idę na tą stronę próbuję dostać klucz żeby mieć legala i i nie mogę. Tutaj pisze, że tutaj muszę odinstalować, zainstalować, nie chcę mi się to w ogóle wczytywać, wszystkie serwery są przeciążone. Dobra, odpuszczam na 2-3 dni, a później? A później patrzę w internecie, że oczywiście mogę sobie ściągnąć, mogę legalnie tego korzystać, o ile wcześniej to zakupiłem. Po prostu Adobe chciało sobie zaoszczędzić i zrezygnowało ze żmudnej rejestracji, identyfikacji i uwolniło klucze, dla tych, którzy wcześniej to już kupili. Także jeżeli chcesz mieć legalną kopię, niestety nadal musisz za nią zapłacić. Uff. Dobrze, bo ja tym razem mam wszystko legalne, ale te Felitony składam w Reaperze, bo niestety na Adobe Edition mnie nie stać. Więc nie ufajmy plotkom, sprawdzajmy wszystko do końca, bo jak wpadnie jakieś BSA, to będzie klops.